Przy skraju lasu, przy ognisku siedział czarnobrody krasnolud. Jego płytowa zbroja opinała się na wypasionym brzuchu. Powiedzieć, że krasnolud był otyły, to jakby nic nie powiedzieć. Na na ognisku obraca się upolowany przez niego świniak. Krasnolud spojrzał w las i na sobie czego roku piwa. Czekał na swoich towarzyszy. Mieli się pojawić lada chwila. Blask ognia był dla niego dobrze widoczny. Zmysły druidów są w takich momentach niezastąpione. Pociągnął nosem. Cholerny niziołek. Na pewno nie przygotował żadnej wege potrawy na nasze spotkanie. Niech cię dąb trzaśnie, panie Moritz, powiedział się w obrody druid do postaci przy ognisku, uchylając się pod świerkową gałązką. Doprawdy, światło płonącego drewna nie jest zbyt dobrze widoczne z orbity. Jednak przy odpowiednio mocnym teleskopie dało się je zauważyć. Dobra, to chyba tutaj, zrzucaj, powiedziałem do mego towarzysza. Spoko, zębo, podnij jeszcze kiedyś, odpowiedział nabijając się z zębów charakterystycznych dla troli, którym poniekąd byłem. Miałem też nadzieję, że sobie ich nie uszkodzę, spadając z pięciu metrów w ognisko, bo ten cholerny komandor jak mu tam nie potrafi poprawnie wyteleportować kogoś ze statku. Cześć, witamy was na naszym spin-offowym podcaście. Ja nazywam się Mateusz Pan M. Siwiński. Ja jestem Kamil Demczyszyn, znany jako The Bielą. Ja jestem Oskar Salem-Machnowski, a to jest podcast. Mamy pojęcie, jak się nazywa. Pogadajmy o fantazy. w każdym razie taki jest plan. Tak, i to by było na tyle, jeśli chodzi o profesjonalną część podcastu. Cześć, dzięki, fajnie, że wpadliście. Tak, możecie jeszcze się wyłączyć, na razie... Znaczy, raz. ten sam, że... <laughs> Mówimy to z. Za... Słuchajcie, chłopaki, zebrałem was tutaj, bo ostatnio mieliśmy kilka takich rozkmin i w ogóle wiele rzeczy się działo odnośnie fantazy. Między innymi dostałem propozycję znowu bycia mistrzem gry i, i tak chciałem z Wami pogadać, pogadać o, właśnie o, o fantazu, o RPG. Jak wy się zapatrujecie na, na, na to? Prowadziliście kiedyś sesję albo byliście graczami? Byłem graczem, nawet byłem graczem wczoraj. Wczoraj zaczęliśmy sesję, bo ponieważ wcześniej nie miałem jakiejś super okazji grać w RPG, więc wczoraj zaczęliśmy pierwszą Warhammera Fantasy. Chyba tam, nie wiem, jakąś w miarę podstawową kampanię i nie wiem, Warhammer nie jest jakiś super skomplikowany, ale jest, jest ok, I guess. No, było ok. A ty, bielał? Jesteś prawiczkiem, jeśli chodzi o RPG? Yy, A tak. ty miałeś jakieś styczność z RPG? E, tak. Fakt, że to było parę lat temu, ale grałem w D&D z kolegami. I pamiętam, że byłem tą osobą, która zawsze śmieszkuje w RPGach i byłem druidem szamanem. Druidem tak, znaczy, szaną, boże, Druidem-Polkiem. Jedno myślę, drugie mówię. Mm -hmm. No ja I ogólnie byłem jest... osobą, która zawsze dostawała w e, pierwsze. Oboców. No ja już jestem mistrzem gry, tak, dobrze licząc za jakieś 7 lat. Wcześniej <coughs> też grywałem, czasem, z czasem trochę rzadziej, czasem trochę częściej, ale od jakiegoś czasu jestem już strict tylko i wyłącznie mistrzem gry. I po prostu wiem, że to jest straszna robota i nikt się tego nie chce podjąć, więc jak z supportami. No, Mówisz to jest takie straszne? W każdy marzy chyba w pewnym momencie o byciu mistrzem gry, bo nie ma potem e, samo zaparcia, żeby pójść w tą stronę. Mm -hmm. No tak, znaczy wiesz co, wydaje mi się, że jak zaczniesz kreować światy, to kreowanie pojedynczego bohatera już nie jest dla ciebie. Wydaje mi się, że też dużo osób jest odstraszonych od bycia mistrzem gry przez to, jak dużo musisz wziąć pod uwagę, nie? że gracze cały nie muszą pójść tam, gdzie ci się wydaje, że pójdą. No. Proszę, nie, niektórzy na to nie zwracają uwagi. Potem masz takie sesje. Nie? No dobra, idziemy w lewo. W lewo macie mur. No to idziemy nie wiem, w prawo. Nie, na prawo jest coś tam. Wspinamy, nie. Ej, wspinamy się na mur. No, to właśnie... jest mur oblany masłem. Nie wyjdziecie. Używam mojej umiejętności czyszczenia z masła. Ok, wrzuciłem 20, możemy, możemy wspinać się po murze. Przywołuję wielką rybę. No, mniej więcej tak wyglądała ta sesja, w której będę udział. Zawsze kombinowałem i zawsze musiałem rzucać 20, że cokolwiek się stało. innego. W sumie dla jakiego systemu jesteś mistrzem gry? Aktualnie bardzo pracuję w Savage Worlds. Dzikie Światy. A dlaczego zacząłem temat o RPG? Oprócz mhm. tego, że zostałem właśnie popros zostałem poproszony o mistrza gry, ponieważ y, moja znajoma znalazła pewien podcast na YouTubie, który nazywa się Critical Role. Y, nie wiem, czy ktoś mhm. z Was zna. Tutaj słuchaczy ogólnie polega on. Critical Role? Nie, Critical nie, Role. nic Już mhm. tu masz o co chodzi. Y, tylko zrobię mały research. A, to jest Geek Sundry. A, to I a um, wiem, co to jest. Jezu, ja tego słuchałem. Tak, ogólnie... To prochodzi... Uh, Matthew Mercer, tak. Znany... Znany... Znany, ten. znany z tego, że podkłada głos pod McCree. Tak, i pod Jacka Coopera w Titanfall 2. Tak i on jest mistrzem gry i ma swoich, jego koledzy, którzy także są aktorami czy aktorami dubbingowymi, debing, udzielają się jako gracze. I wygląda to naprawdę dobrze. A to jest taki tak. czysty podcast podcast mp3 czy z jakimś wideo? Tam jest tak. wideo, aczkolwiek możesz sobie to słać w tle, w sensie wideo jest tylko kamerą ustawioną na graczy, że widzisz jak rzucają kośćmi, że widzisz jak tam mistrz gry się jak się wymiguje, jak mistrz gry tworzy po prostu jakieś, jakieś tam krzywe akcje, żeby ich tam zachęcić do tego i po prostu widzisz interakcję, która też jak gdyby oddaje część ich postaci. Bo ja że coś podobnego i właśnie to znalazłem, nazywa się The to Wheel na YouTubie, możecie to znaleźć. Mhm. I to też jest właśnie taki, no, można to nazwać podcastem właśnie, tylko, że oni oprócz tego, że grają w tą giereczkę, to oni używają chyba jakiejś jak się nazywa to takie na nastreamie oprogramowanie do symulowania? E, o, jest to tabletop simulator. O, dokładnie. Chyba na tym to robią, ale nie jestem pewien, a nie mam czasu nie teraz do... na researchy. Nie mam czasu na researchy, więc wam nie powiem dokładnie, ale właśnie mają coś takiego, że przy okazji tego, że mówią, to mają takie żetony, które ich symbolizują, mają mapy narysowane w tym programie. Mm -hmm. I to jest tak. Mają takie trochę jak w tym, jak wizual novel, nie? Takie scenki, że po prostu mają też siebie rozrysowanych, nie tak się pojawiają oh. na ekranie, jak tam powiedzmy robią jakieś dialogi czy coś. Co? Mm. to tak, oh, tak. nice. Lily fajnie i też się tego super słucha do jakiejś roboty, nie? Bo to nie przeszkadza i. Mhm. Mm no. A może macie jakieś. Bo, bo ty wcale mówiłeś, że grasz w Warhammera, nie? Tak, Warhammer Fantasy. Miałeś, miałeś, miałeś, tylko, miałeś coś tylko z fantazy, czy...? Znaczy, grałem w gierki z 40k, zdarzyło mi się parę razy oglądać, bo oczywiście nie jestem bogaczem, żeby sobie kupować, ale widziałem jak ktoś gra w tą tabletopową wersję strategii. Grałem też parę razy z strategii, ale powiedzmy ja nie jestem fanem RTS-u. Masz na myśli I... ten y... Starborn? Y figurkową, wiesz co, nie wiem, to jest chyba po prostu Warhammer 40k cokolwiek, nie wiem, no, czy, czy to ma jakąś nazwę? Jakąś Figurki po prostu. Nie. Figur mhm. Bitewniak, no, bitewniak, A, ten bitewniak, dobra, dobra. No. Ten, gdzie łazicie z miarką i przedstawiacie figurki. Mhm. <laughs> no, nie wiem, no, wygl wyglądało, wyglądało... nie, ok, I guess, ale z ten. Ech, może tak. 40k jest fajny pod takim względem, że jest taki bardzo umowny i można by powiedzieć, że nawet jest trochę śmieszny, ponieważ macie tam tą całą ideę orków, które mają broń, która nie ma prawa działać, ale działa, ponieważ orki bardzo mocno wierzą w to. Uh -huh, orkowie uh -huh. w zasadzie. I to jest, to jest spoko, ale nigdy się nie wciągnąłem, bo tak jednak są albo drogie, albo po prostu RTS-ami co w uprawie. Natomiast z Warhammera Fantasy jest między innymi ta gra, która... O Jezu, Warhammer End Times Vermintide, który jest całkiem spoko. I to mnie trochę zachęciło, bo tam jest taka fajna idea, że po pierwsze magia jest tak jakby skażona chaosem, czyli taką niedobrą energią, którą, którą generalnie nie chcecie używać, a po drugie jest ta idea plagi, czyli że świat, świat się kończy, ponieważ jest plaga. Mhm. Powiem za, za ciepio Na pewno mhm. później. No i jest też bardzo łatwy jako taki wejściowa rzecz do RPG-ów, ponieważ jest stosunkowo prosty, nie ma tam Strasznie dużej ilości raz, ale, ale nadal jest to taki RPG. Ogólnie z Warhammera kojarzę. Ogólnie z właśnie bogów chaosu. Te, te, te plugawe bóstwa, które tam koruptują ludzi. I to, że nie masz jak gdyby jednej klasy postaci, którą wybierasz na początku, tak? Tylko zaczynasz jako jakiś wędkarz, rybak, fanatyk wędkarstwa i. Tak, i się rozbijasz. Się rozwijać. To, to, to też jest całkiem fajne. Akur, akurat, jak kreowałem swoją postać, to wylosowałem klasy śmieciarza. Także jestem śmieciarzem. No bardzo, bardzo mi się to podoba. <śmieciarz>, śmieciarz jest tak, ale fajnie, bo jako śmieciarz mam, mam jakieś tam możliwość rozwoju. Tak <śmieciarz> już przy śmieciarzach jesteśmy? No. Od kilku dni na Netflixie dostępny jest film Bright. Czyli a, myślę, gdyby... że chcesz powiedzieć o Ahai. <laughs> nie. Jeszcze nie. Okay. Ogólnie, cała idea tego filmu to jest, jak gdyby, wzięcie tego settingu fantazy, gdzie mamy elfy, krasnoludy, orki i wrzucenie do naszych czasów, nie? Takie urban fantazy, gdzie jak gdyby orki zastąpiły czarnoskórych Amerykanów, a elfy mhm. zastąpiły Azjatów. Okay. E, czy... A Białych się zastąpiło. A Białych biały zastąpił Ludzie, Murzyni. E, a to ciekawe, bo widziałem szczerze mówiąc reklamy tego filmu na tym, na mieście i nie byłem jakoś zachęcony bardzo tym, co tam pokazywali, ale w takim razie jak mówisz, to może całkiem go sobie obejrzę. W sensie musisz wziąć pod uwagę, że to jednak wciąż jest film akcji, nie? Że to jest film z Willem Smithem. Nie no wiadomo, nie? tym akcji mogą być spoko, w sensie wiadomo, że to nie będzie filozoficzna podróż wiesz, kogoś tam, to, kogoś tam. Wiesz, jakby tak naprawdę wyciąć cały ten yy, setting fantazy i wrzucić po prostu Willa Smitha i jakiegoś murzyna, to byś obejrzał po prostu Bad Boys 3. No w sumie więc nie na, y, bardzo wiele ludzi jest zawiedzionych tym filmem, ponieważ się nastawili wiesz, na takie klimatyczne fantazy z takim wiesz mm -hmm. jakimś nadęciem, a dostali po prostu film nie akcji nie w, roku, ja. film akcji, w którym po prostu zamiast y, ninja są elfy, a zamiast gangsterów są orki, nie? Mm -hmm. Słyszałem się opinię o tym filmie i tak się chciałem zadać, jak ty się do tego odniesiesz, że gra aktorska w tym filmie jest bardzo słabo może niby tutaj polecili w tą charakteryzację i i bardzo słabo grają w tej postacie. Znaczy, wiesz, no czy wiesz? Główną rolę tutaj gra Will Smith, który gra po prostu. Tak. Postać gra Willa Smitha, czyli to samo co mieliśmy w niedawnym Detroitie, czyli po prostu złego takiego sarkastycznego gościa, który ma córkę i w sumie jest dobrym gościem, tylko go życie zmusza do bycia złym gościem. Nie przesadzaj, są tak. też filmy, gdzie ma syna zamiast córki, nie? A, no właśnie. Był ten film z jego synem przecież, gdzie grali właśnie ojca z synem i była taka su super, super relacja między nimi. 10 tysięcy lat po, lat po ziemi? ziemi? Kiedy słyszysz o tym synie, ale go nie widzisz, wiesz? Tak. Dziesięć <laughs> tysięcy lat po ziemi. To był ten w film. Mo możliwe. Pamiętacie jakiś dobry film z Willem Smithem? Tak w ogóle? Taki ostatni? Hmm. Bo ja ostatni, jaki tak. kojarzę, to byli chyba faceci w czerni. No już... i tu też kolejna dyskusja, do której części to jest, powiedzmy, jeszcze dobra, kiedyś, kiedy już nie. Czy Wydaje się, pieśle, że się jeszcze pierwsze dwie? Znaczy, a, Suicide Squad, tak jak ten tutaj sugerują, nie oglądałem akurat, ale oglądałem, o, jak się nazywał ten film, eh, Hancock? Hancock? Chyba tak? No tak, był Hancock. I on był takim filmem, który chyba nie bardzo wiedział, co chce pokazać. I też Will Smith nie, był, nie, nie przyczyniał się do tego, że ten film był chociaż trochę lepszy. Mogli tam dać praktycznie dowolną osobę. Mi hmm. przychodzą do głowy dwa filmy, no. mianowicie Jestem Legendą. Aha, a Jestem Legendą był ok, dobra. I zeszłoroczny taki w sumie bardziej dramat, Ukryte Piękno. Tego nie znam, grał. ale Miela w sumie Smyfa. masz rację. Masz rację. Jestem legendą, było, było trochę ciekawsze. Chociaż no, można powiedzieć, że trochę ucięte, ale... Ech, hmm. No, Ale mówimy o wszystkich filmach z Will Smithem, czy tam gdzie gra taką typową postać Will Nie no, ogólnie o filmach z Will Smithem chyba. No to ja bym polecił siedem dusz, nie? Zawsze na propsie. Na przykład życie. Siedem dusz. Mam tu na liście do obejrzenia na Netflixie, ale jakoś tak ciężko mnie się za to zabrać. No to jestem z tych takich filmów, że to w zasadzie tak przecież bardziej obowiązek. Tak, Aha, widział, widziałem go, widziałem go chyba. Znaczy, albo, albo widziałem, albo przynajmniej go zacząłem, bo już, już kojarzę. Dobra. Ale to nie jest typowy Will Smith w, w, w, w, w, w, w, w, w Mhm. Mm mm -hmm. zauważyłem właśnie, że w 2019 ma być Bad Boys 4 tak, że... o, no tak. tak, Will Smith ma też grać Gina w aktorskiej wersji Aladyna naprawdę? Tak. Śmiesz, nie widzę też Hancocka 2 co? ten film nie ma prawa mieć drugiej części no, ale w tym roku kiedy? jest jakaś by zrobić film o Supermanie, gdzie, gdzie Superman umiera i potem druga część to jest jak Superman umarł. Ej, czekaj chwilę. Batman i Superman i Justice League? Ej, nie wiem, nie, nie oglądałem żadnego z tych. <grym> właśnie powiedziałeś jest... fabułę superman. obu filmów. Naprawdę? Tak. Ja tak, na pyta, kiedy wreszcie będzie Hankoów dwójka. Najśmieszniejsze no, jest to, że mam go tutaj zapisanego, że będzie w 2017. Także czekaj najbliższe trzy dni, może coś się pojawi. A to by było fajne, tak wypuścić film tak jak Bethesda robi z grami, zapowiadają grę i za miesiąc już jest. Jak Adolf Swim robi z Rick Mortem. Właśnie, Prawda. Bethesda i wiecznie Skyrim. Prawda. Skyrim, który chyba jedyne, na co nie wyszedł, to nie wyszedł na inteligentne lodówki i pralki. Mhm. A w sumie, może Skyrim będzie takim drugim dumem, bo kojarzycie tą ideę, że Duma się portuje na cokolwiek tylko się dano, nie? Jest tam dumna na wszystko, co ma kolorowy wyświetlacz wystarczająco głozików, żeby go kontrolować. Więc może Skyrim będzie drugim takim, takim czymś, kiedy ilość ramu w naszych drukarkach wzrośnie nieco, to może będziemy mieli skyrim na drukarki. Znaczy, ja czekam ten moment, kiedy. Ten, roboty sprzątające zaczną po prostu... Odpalać doma? Nie, odpalać Skyrim'a <śmiech> i będą ten i poprzez swoją jazdę na kompie będzie się to przenosiło na ruchy wow. bohatera. Jakie to jest super, podłączyć Roombę do jakiegoś Stałbyś kontrolera na... i on żeby grał w tego, w Skyrim'a i wrzucić to na Twitch'a. <śmiech> Twitch plays Pokemon. <śmiech> Nie, Rumba plays Skyrim. <śmiech> Mógłbyś Mówi, na niej sobie stanąć i nie czuć jak przymierzesz tę dolinę. No. Nice. Dobra. No ale jak przy grach jesteśmy, to nie można zapomnieć o legendarnej serii RPG-ów, czyli Diablo, nie? No, no właśnie, wrzuciłem ten temat, bo ostatnio ściągnąłem Diablo 2 i strasznie się zaskoczyłem. To znaczy? To znaczy ile ta gra już ma lat? Dużo, ma ponad 15 z tego skojarzę. Jest tak cholernie grywalna, to jest tak dobra gra. Z którego roku jest Diablo? 2? Właśnie w sprawdzam. 2000, 17 lat. No, 17 lat. Tak, bo Was. pamiętam, że był, były te żarty, kiedy zapowiedzieli e, te Diablo 3, że są Again i jest taki staruszek. No. A czy tutaj wszystko, ta grafika, która jest taka strasznie rozprawna? Straciłeś głos. modów, które poprawią tak. mi ten. Powtórz całe zdanie, bo straciłeś głos. O, oh, shit. Dobra. E, mówiłem o rozpixelowanej grafice w Diablo Dwójce, która w ogóle mi nie przeszkadza. Nawet nie mm -hmm. mam ochoty szukać jakichkolwiek modów, które by mi przerobiły to na HD, bo moim zdaniem ta gra wyglądałaby gorzej. Bo ona by udawała taką nową grę, którą nie jest wyglądem, bo mechaniki ma bardzo stare ale one są tak dobre, jak jesteś już właśnie w takim świątecznym klimacie, że ci już nic nie chce. Nie chce ci włączyć overwatcha i myśleć nad taktykami, co tam trzeba zrobić. Wiesz, połowa po ludzi grywających tak. w overwatcha nie zastanawiać się nad taktykami. Oni po prostu no, tak. biorą Hanzo. Tak. <laughs> Hanzo, at your service. No ale my się tu poruszamy w inteligentnym towarzystwie, tak? No tak, tak. Ha, jesteś Hanzo Main. Nie wiem, co to znaczy, ale wypisałam uwagę pa państwa dzie dziecku, bo tak nazywało kolegę. I z pewnością użyła tego jako obelgi. Także nie, nie wiem, co tu więcej powiedzieć. No, mam za sobą jakieś 10 godzin grania w Diablo. Nie znudziłem się. Nowymi grami się ostatnio bardzo szybko nudzę. Jaką chcesz grać? Też... E, druidem. A, druidem, okej. Okay. Znaczy zawsze właśnie oszukuję w tego typu rpg bo zawsze wybieram postać, która może mieć jakiś przód hmm. Tak samo pewnie kojarzycie też już RPG, też szaleciwy. Chociaż ostatnio miał Remastera, Titan Quest. Aha, tak. no, to też jest Diablo w zasadzie. Tak, i też zawsze wybieram postacie, które mają jakieś tam albo, albo w ziemi, albo coś tam jeszcze. Albo no. chyba jakiś tam wilczy. Gdy takie wtrącenie, trzeszczysz, musisz ściągnąć koszulkę. Kolejną? <laughs> Nie wiem, ile jeszcze masz. Ile masz tych koszulek na sobie? Wszystkie świąteczne. No. wszystkie. Eee, tu. Dzisiaj trójkę. A, Demet. Zawsze, włączę pewnie na drugi nad. Dobra, będę trzymał mikrofon, może będzie lepiej. O, no. Widzę komentarz Smolszy, który mówi, że po graniu w dużo godzin w Diablo Trójkę widzę, jak bardzo zagranie ma sensu, tylko rosnące cyferki. Diablo 2 ma masakryczny sens. No to powiem tak, no to tym bardziej mnie zachęciłeś, żeby sobie przejść Diablo 2 i nawet się nie przyspieszać tego tempa rozgrywki i nie przechodzić do Trójki, tylko po prostu się cieszyć tym, póki, póki jest. Chyba Diablo 2 nadal ma takie żyjące community, tak mi się wydaje. ma, Mam. Po no tym... jest pełno modów mimo wszystko, Mówię, Diablo ja nie, nie chcę się jest... ich szukać. Diablo 2 jest też bardzo regrywalne, nie? Do względu na to, że ma generowane losowo te labirynty. No, tak, tak. Mówię, bo ostatnio mnie na takie stare gierki, tak właśnie wybrałem Diablo i widzę, że to dobry wybór, bo miałem jeszcze na myśli Baldur's Gate albo Icewind Dale'a i nie wiem czy też się utrzymały w tak dobrej kondycji że to są chyba jeszcze starsze gierki od Diablo. Obawiam się, że Baldur's Gate nie wytrzymał. Baldur's czasu. Gate mógłby mieć problem właśnie ze względu na to, jak się w nim sterowało. Ale z tego, ja nie jestem też wielkim takim fanem tych klasycznych RPG-ów, ale jezu, gra Pillars of Eternity, ono bardzo, bardzo dobrze odtwarza ten klimat Baldur's Gate, a, jednocześnie tam, trzymając te nowsze mechaniki. Ojej, ale Pilarz nie byli przypadkiem tą jedną z tych cholernie trudnych gierek, które naśladowały mhm. też Dark Soulsy. Nie, nie, chyba nie aż tak. W sensie one miały tam parę takich troll, troll rzeczy, które faktycznie zawsze cię zabijały, ale chyba to był raczej po prostu klasyczny RPG, który zaczynasz i po prostu jak do niego przesiądziesz to jedzie jakoś. Aha, no dobra, no to też mam kolejną gierkę do ogrania w takim razie. Ok, byliśmy przy Blizzardzie, bo wspomnienie o Overwatchu i teraz widzę tutaj na naszej liście Paladins. Tak, otóż, ponieważ jestem wielkim fanem Paladins i uważam, że są dużo lepsi, jeśli chodzi o, przynajmniej byli dużo lepsi, jeśli chodzi o mechanikę od Overwatcha, to niestety, ale ostatni patch, który wyszedł, spowodował, że gra stała się bardzo niegrywalna, stała się strasznym grindem. Mm -hmm. co powoduje, że szybka gra, która miała być stała się praktycznie czymś, co wymaga bardzo dużo czasu żeby wejść jakiś poziom poziom wejścia nowych graczy jest bardzo niski i po prostu ta gra już umiera mm -hmm. pomału ale tym samym trafiłem na dużo lepszą gierkę znaczy dużo lepszą chwilowo jest to jedna z, z takich ciekawszych propozycji MMO Mm -hmm. Hero Shooterów, mianowicie Battle Reed. Battle mm -hmm. w każdym razie. Nie wiem, jak to się czyta. Battle, Ride, Battle Reed, right, Battle tak mi się wydaje. Jest to Hero Shooter z, mm -hmm. z rzutem izometrycznym, czyli z perspektywą takiej mowy. Mm -hmm. Jest to takie połączenie właśnie Lola i, i można powiedzieć Paladins czy, czy Overwatcha, gdzie mamy trzy klasy postaci, mamy bardzo niegeneryczne postacie, czyli elfów czy krasnoludów praktycznie nie uświadczymy w tym settingu. Mm -hmm. Natomiast pojawiają się takie postacie jak fauny, jak jakieś gobliny, mm -hmm. orki, ogólnie no i ludzie. Oczywiście ludzie zawsze jest pełno. Gra polega na pojedynkach 3 na 3. Mm -hmm dwóch drużyn na zasadzie eliminacji, czyli osoba zabita po prostu odpada do końca rozgrywki, od do końca rundy. Rundy trwają około dwóch minut, czyli jest to naprawdę szybki Mhm, mm Okej. Okay. To fajnie. Ja jeszcze odnosząc się do Paladins. Pamiętam, jak w Paladins weszło na Steam'a w miarę świeżo i stwierdziłem, że sprawdzę, czy ta gra jest warta w ogóle zachodu. I ja jestem fanem Overwatcha, więc od razu mówię, że jestem w pewien sposób stronniczy, ale jak bardzo Panadix jest słabą grą, taką od strony takiego, nie wiem jak to się nazywa dobrze, takiego wypolerowania tego jak działa jako gra, ponieważ animacje są bardzo biedne, dużo rzeczy widać, że są zapierniczone po prostu z Overwatcha i... Można sobie tam oczywiście. Był filmik, który wrzucał high res, który mówił, nie, nie, bo Overwatch to zapierniczył z innej naszej gry, która była wcześniej. Co jest trochę główną prawdą, jeśli się tak naprawdę obejrzało ten filmik, bo <grych> ta gra, którą oni pokazali, miała takie mechaniki, które są super generyczne, i te generyczne mechaniki również występują w Overwatchu, co jest takie. Eh. No, dość o tym. W każdym razie Paladins mnie odrzucił osobiście przez animację, przez art style, który wyglądał jak takie trochę miksowanie czegokolwiek fantazy, trochę jak. To jest podobny problem, który miałem z League of Legends odnośnie designu, że wygląda jakby zatrudnili 17 różnych designerów, którzy każdy pracował przy zupełnie innej grze kiedyś i teraz oni przenoszą postaci z tych gier do tej gry. Tak, rozumiem, um, o co ci chodzi. Tak. Um, Zgodzę się z tobą, to? że jasne, że, mm -hmm. że Paladins jest biedny, ale może właśnie dzięki temu zdobyła taką popularność jako Overwatch dla biedoty. Ale, tak, wiadomo, to, że był darmowy i że miał chociaż... On był, on był inny, bo to nie była ta sama gra oczywiście, ale trochę za bardzo, wydaje mi się, próbowała się też podpasować pod Overwatcha, bo Przykładem, dużo przed, przed Overwatchem i to był długo zapowiadany też projekt tego um, Gearboxa, który nazywał się Battleborn i to była taka MOBA, czyli trochę, trochę coś, co robi Paladins bo Paladins jest trochę bardziej mobą niż shooterem bo ma te ma mounty, ma skille, które polegają na manie coś tam, takie rzeczy i Paladins zrobiło to tak jakby chciało skrosować czy Overwatch, czy Team Fortress, który mimo wszystko Team Fortress jest królem wszystkich, bo był dużo wcześniej. Ojcem. Ojcem, tak, ojcem wszechmocnym Odynem. Czy jakby próbowało sklonować te rzeczy z Team Fortress czy z Overwatcha, to już nie jest aż tak ważne, z mobą. a Z kolei Battleborn to była moba, tylko że z perspektywy pierwszej osoby i miała Parę, brała sobie oczywiście tam parę mechanizmów z FPS-ów, ale na przykład nie było tam trafień, trafień krytycznych przez headshoty, były moby, zbierało się punkty na, na planszy i było po prostu, moim zdaniem, lepiej zrobione. Także hmm. to trochę, trochę smutno, że nie, nie, nie wypaliło z Battleborna. Tak, ale, ale problemem Battleborna było też to, że miał niestety bardzo słabą promocję Gdyby mm -hmm. od razu wszedł w tryb free-to-play, czy tam nawet... No, te, wiesz, też tak uważam, że gdyby od razu był free-to-play, pewnie to by mu dało, dało mu dużo więcej. Poza tym też było pełno później machlojek, typu oni weszli w tryb free-to-play, ale nie, zwa, nie nazwali go free-to-play, tylko nazwali go trial edition, co też tak. wprowadziło wielu ludzi w błąd i, i myśleli, że to jest albo darmowy weekend, albo że to jest jakiś, wiesz, raczej pay-to-win i myślę, mm -hmm. że to właśnie ubiło tą grę. No, ja nie miałem przyjemności zagrać w nią, żeby, żeby się wypowiedzieć odnośnie samej mechaniki, mhm. ale yy, właśnie teraz, yy, jak już wspominałem, Battle Ride bardzo, bardzo wygląda podobnie, tylko że odwrotnie. W sensie to jest Hero Shooter wrzucony w klimaty moby, mhm. Czyli w mechaniki masz takie Hero Shooterowe, czyli sterujesz wsadem, kierujesz myszką. Mhm do tego jasne, masz tam jakieś skile typu właśnie y, pod shiftem coś pod tam pod Q E F mhm. spacją i prawy przycisk lewy przycisk no, o, jest a do tego okay. tak jest na Steamie jest za darmo no i do tego masz też mhm. ten y, jak gdyby efekt y, tej izometryczności czyli tej bardziej taktycznej rzeczy chociaż jasne, prawda jest jasne. taka że jak coś się dzieje to po prostu jest wybuch fajerwerków i giniesz nawet nie wiesz kiedy jasne to, co mówisz, trochę mi przywodzi na myśl tego Heroes of the Storm Jak teraz dodają postaci, dodają między innymi postaci z Overwatcha i miałem przyjemność zagrać to, to, to jest właśnie mniej więcej takie uczucie bo ponieważ postacie z Overwatcha mają skille to te skille przenoszą prawie, prawie jeden do jednego do moby i to jest tak, jakbyś grał w FPS-a, tylko jakby był mobą. To jest bardzo śmieszne uczucie. Oczywiście są tam postacie, które używają many do tych swoich skidów czy coś tam, ale mimo wszystko jest to dość, dość śmieszne uczucie. Takie, jakbyś miał dosłownie tą samą grę, tylko w innym systemie sterowania i z innymi obiektywami. To jest właśnie to, czego można Blizzardowi zazdrościć o hmm te postacie, wrzucą je najpierw w Werpega, potem w karciankę, potem w coś i to zawsze działa. No, to zaskakujące. Można mówić o Blizzardzie, że się go nie lubi, ale mimo wszystko Blizzard ma swoje dobre strony. O, to a. ma taką rozkwinę w ogóle, no. jak już jesteśmy przy Blizzardzie, którą nazwałem bohater zapomniany przez historię. Mhm. Otóż to właśnie to jest to, jak Blizzard kreuje nową historię świata, <głos》>, przynajmniej w moim wypadku. Dopiero dwa dni temu, dosłownie dwa dni temu zorientowałem się, że, tak, że Leroy Jenkins to jednak nie był amerykański generał, który wypadł z jakiegoś rowu i rozstrzelał Niemców. Co? <głos》<głos》nie znasz historii Leroy Jenkinsa? Nie, serio nie wiem jak, ale nadbudowałem sobie taką historię w klimacie II wojny światowej, że teraz ciężko mi jest uwierzyć, że to naprawdę była postać z Wowa. To nawet, to nawet nie była postać z Wowa, to był gracz w zasadzie. Leroy Jenkins to jest postać z takiego, teraz byśmy powiedzieli, śmiesznego filmiku na YouTubie, gdzie właśnie gość szarżuje na jednym z rajdów prosto w sam środek, krzycząc Leroy Jenkins. No tak, a, wcześniej, ale... wcześniej przez 5 minut jest afknięty i praktycznie nie bierze udziału w naradzie tak. przed rajdem. Pierwsze 5 minut jak to zobaczyłem w internecie, jak wpisałem sobie Leroy Jenkins, nie wiem czemu to sprawdzałem nawet, ale wpisałem to i tak patrzę i mówię kurczę, a co jeśli gdzieś powstał jakiś efekt motyla i że to naprawdę była postać historyczna, ale w innym uniwersum, ale efekt Mandeli. Super. Mo, e może, Mandali, mówisz? może zmieniłeś uniwersum, w którym nie jesteś i tam to była postać historyczna. Tak, tu tak, się na niej tak to sobie tłumaczyłem. Na to, jest, to jest efekt Mandeli mi... właśnie. Okej, okay, a na czym polega efekt Mandeli? To jest bardzo długi temat. Ogólnie chodzi o to, że ty pamiętasz coś inaczej niż wszyscy wokoło ciebie. A, okej. Okay. Wzięło się to stąd, że kiedy... W 2007 bodajże mm -hmm. umarł Ma Nelson Mandela, mm -hmm. już sprawdzę, w którym dokładnie. Przepraszam, w 2013, kiedy zmarł Nelson Mandela, masa ludzi była zaskoczona, bo wydawało im się, że on zmarł już w latach 80 A, okej. Okay. gdyby w momencie wszystkim się wydawało, że on przestał się uh, tak politycznie udzielać, ponieważ zmarł. Mm -hmm. A, yes i stąd się wziął tak naprawdę nazwa tego efektu no masz cały w ogóle fandom odnośnie tego który pokazuje który pokazuje jakie rzeczy się zmieniły i jak bardzo nie jesteśmy w swoim własnym świecie ale to jest temat na inną rozmowę. Że mówisz że istnieje fandom efektu psychologicznego. Tak. Nice. nice. Brzmi świetnie. Dobra, a jeszcze zostając w takim razie w klimacie takiego głębokiego fantazy, bo mamy jeszcze trochę tematów takich z pogranicza, e, Mamy tutaj w zasadzie i ja i Salem bardzo zbliżone tematy sobie wybraliśmy, dlatego może je jakoś połączymy. Zacznę od mojego najpierw. Bo ja chciałem się was zapytać, czy w jakieś rasy, mało znane rasy występujące w fantazji. Mamy podobne tematy, może jakoś połączymy, ale zaczniemy od mojego. Bardzo ładnie dopiero. Tak, bo to Z zaraz znam. I od razu, jeśli ktoś jest tutaj na czacie, to też może pisać. Czy właśnie jakieś takie rasy, które. Bo zawsze są te rasy, które grają gdzieś tam rolę tych mobów, czy tam. Rzeczy do bicia, ale. Tak. Mój znajomy kiedyś grał w rpg wróżką. Wróżką. Wróżką złodziejem. Ja wtedy grałem kamiennym trolem, ponieważ utknąłem w studni ten. Debilnie okradł. A, tak jak mówisz trole, wydaje mi się, że to nie jest popularna taka postać, która często występuje jako bohater. To jest raczej coś, co bijesz. Zasadniczo to, to czym grałem, to nie był troll, to był raczej fachowo, to się nazywa obsydianin. Czyli jak gdyby chodzący kamień, nie? <grym> Ciekawe z bitwy rasowe troli. Na temat koloru. R troli. Znaczy, te postacie strasznie mi się kojarzyły z praczytowskimi trollami, które były bądź co bądź wykonane z kamienia, dlatego, dlatego ja pozwoliłem naz nazwać go trolem. Faziści no ten... bijący obsydian. Diamentowłowi bijący obsydian. <śmiech> Taka szlachta największa, nie? <śmiech> Najniższa kasta węgla, nie? No. A wracając do tej wróżki. Naj, najniższa klasa to by był, byli ci, ci trol, trolle? Z węgla. Nie, raczej z tego. Z piaskowca właśnie. <laughs> Bo tak, wiesz, sturchasz go i odpada mu ręka albo coś. <laughs> O nie, policja, gliniarze. <laughs> <laughs> Jaki dobry żart! Nie, ja, myślę, ja myślę, że te, Ja myślę, że najniższą klasą troli to były kitowce. Kitowce. <laughs> A jakieś inne rasy. Tutaj na przykład tak Kidosa wpuścił gnole. Kojarzy gnole skądś, ale... Co to były gnole, właśnie? gnole to są takie... Mi się kojarzy, że to jest taki pies, tylko że z nogami jak u kozy i chodzi jak faun. Ma dwóch, dwóch nóżkach. Gnole to nie są hienołaki? Aha, gnole. właśnie. Gnole. Bo tak Zobaczmy, zacząłem, jak to jest Po tym opisie zacząłem mnie kojarzyć z koboldami bardziej. A ko... Czym jest kobold? Kobold to jest taki bardziej jaszczurowaty goblin. Naprawdę? A jeszcze. Kurczę, tak e... w to bardziej takiego właśnie psiołaka, kojarzyłem. Gnol to także daleki kuzyn Hienołaka z afrykańskiego folkloru. Skrzyżowanie gnoma z trolem. Wow. Kobold to jest taka humanoidalna jaszczurka, sięgająca pół metra. Okay. Tego, co pamiętam. Ale Gnol, ej, ej, ej, Gnol to jest skrzyżowanie gnoma z trolem. Czyli to Wygląda jest jak bardzo mały troll one mają mordę hieny, to co, co tam zaszło? No nie wiem. O, pamię, pamiętam jak w którejś z pierwszych sesji walczyłem przeciwko niedźwiożukom. I Niedźwiożuki? Przez... Niedźwiożukom. Takie... Z... w skorupach? Nie, przez długi czas myślałem, że to są po prostu y, gigantyczne robaki. okazało się, że to jest właśnie jakaś też rasa łącząca takie jakieś psołaki czy coś takiego. Mm -hmm. Kotołaki pisze Kamień. Kotołaki, no to w zasadzie to bardzo spolaryzowane przez Skyrim'a i Kedżitów. No w sumie trochę, ale, ale czy... to też nie jest popularna rzecz. Aczkolwiek wydaje mi się, że mam, mam książkę o Kotołakach. Mam książkę, która nazywa się Kotołak, coś tam, coś tam na pewno. Bo Musiałbym pójść po nią po ten, ale na pewno jest... Może to nie jest popularne, ale też nie jest zupełnie zapomniana rzecz. Tak mi się no i słówko o Katołakach będzie mógł szepnąć M, mówiąc swoją polecajkę, Ahai. Ja nie czytałem Ahai, szczerze mówiąc, ale dużo osób mi to odradzało, więc. Tak, Aha! Ahaja jest dowodem na to, że nawet najgorsze gówno może dostać trzy razy pod podrząd Zajdla. No. Chcesz jest... o tym teraz opowiedzieć? Znaczy, nie wiem, co tutaj dużo mówi. To jest książka tak zła, że aż śmieszna. I po prostu y, Ziemiański, który ją pisał, zaprzecza sobie w co drugim zdaniu. A mm -hmm. czym to jest książka, tak w zasadzie? O to jest książka? <śmiech> <śmiech> Tak, głównym głup wątkiem jest... Y historia księżniczki, tytułowej księżniczki, czyli AHI, która mm -hmm. bierze udział w zawodach na największe ten humili humiliation, największe upodlenie, jak, na jakie może wpaść autor. Mm -hmm. Ona przez tam najpierw zostaje niewolnikiem, później przestaje być niewolnikiem, w międzyczasie jest gwałcona, bita, y nie wiem, okradana, wcięta, atakowana. Wszystkie fetysze spe, pełne spektrum fetyszy. Tak. tak, tak. I stara się przelecić wszystkie klasy rpg które Ziemiański w Ziemiański to w innych książkach. Tak. Od Wojownika przez jakiś szamanów, kotołaków. <głos> Ona jest wszystkim. Tak. Do tego pojawia się czarodziej, który y, potrafi y, umierać i odradzać się w randomowych miejscach na mapie. Co? W sensie jak umrze, to ma respawn gdzieś w randomowym punkcie na mapie świata. Ale jako, jako, on, jako taka duża osoba, czy jako dziecko? Nie, jako on sam. Jako osoba w, w tym samym wieku, w którym, którym on zmarł. Umiera, umiera i nagle gdzieś się pojawia, tak? Tak, przy czym nie jest to tak, że pojawia się w tym samym momencie czasu. W sensie on się może pojawić na przykład 100 lat później lub 100 lat wcześniej. Hmm. To brzmi jak bardzo wygodna Deus Ex Machina. Znudzi ci się życie, nie Próbujesz sobie poderząć gardło i sród. Jeszcze jest... raz od nowa. Przepraszam, nie chciałem przekonać. Co się, co się wytnie? Motyla A ty, ty to będziesz obrabiał. No, Najbardziej co mnie dziwi to jest to, że ja przecież ostatnio dostaje nowe tomy. Eee, powstały dalej. spirofy spin-offy pisane przez Ziemieńskiego i ja się zdałem, co ci czytelnicy robią, przecież zachowują się jak te żony bite przez mężów. <gulanie>... No, przeczytali ten pierwszą trylogię, wiedzą, że to jest gówno, ale nie, no może się poprawi. Ogólnie jest też trzeci wątek w tej książce, o dwóch takich kombinatorach cwaniakach, który był napisany chyba najbardziej sensownie ze wszystkich, ale i tak był gówniany. O tym, jak po prostu jakieś ran dwie randomowe osoby pojawiają się w królestwie i mówią hej, jesteśmy posłańcami króla i od teraz król musi się nas słuchać, bo jesteśmy mądzi. Nie czytaj tego, Salem. Nie, dobra. nie, chyba mam lepsze rzeczy do czytania. A propos, właśnie czytam. Taką książkę, która nazywa się bardzo jakby tak, nie wiem, nieznacznie, nazywa się Mitologia Nordycka, a napisał ją Neil Gaiman i w jego tam przedmowie do książki można napisać, że to jest mitologia nordycka tak jakby rearanżowana przez niego, bo on sam przyznaje, że nie ma dobrych źródeł dla mitologii nordyckiej ze względu na to, że bardzo dużo, dużo źródeł zostało, zatraconych, kiedy były te rewolucje religijne i fuj, no jak możecie innych bogów czcić? Jaka kultura? Gdzie? Papież! No, także y, dlatego też dużo źródeł dotyczących mitów nordyckich zostało zatraconych, a ponadto on mówi to tak, że prawdopodobnie każdy, kto opowiadał te mity, za każdym razem opowiadał je troszeczkę inaczej i zmieniał coś na na jakby na swoją tak jakby modłę, czyli tak jak on by to opowiedział. I Neil Gaiman mówi otwarcie, że robi to samo, ale stara się zachować tak jakby źródło, tą ogólny zarys historii niezmieniony najbardziej jak się da. Czyli opowiada to swoimi słowami, opowiada to tak jak on to widzi, ale historia zostaje taka sama. I czy po polsku, czy po angielsku jest to naprawdę bardzo przyjemna książka i Myślę, że jeśli lubicie takie mitologiczne rzeczy, to może wam się spodobać, ponieważ to nie jest znana rzecz mimo wszystko. Dużo ludzi kojarzy Tora. ale wiecie kto to jest Baldur? O, tak, tak, z Baldur w Baldur's odbramy. Tak, tak. Wiecie, że Baldur nie żyje? Tak, został zabity przez y, cierń, y, który został, którym został przebity, ponieważ Loki tam zmanipulował. Ponieważ Loki, tak. A, ponieważ no Loki. dobra, to, to, to znasz. A, a wiesz skąd Tor wziął swój mód? Tak, został wykuty przez, kras, przez krasnoludy, ponieważ Loki. Tak, to zaskakująco dużo rzeczy. W każdym razie, jeśli znacie... A wiesz skąd mod, to wiem? Bo czytałeś tą książkę. Tak. <głos> <głos> dobra. Ale jeszcze tutaj chcę się odnieść do tego, co mówiłeś no. odnośnie tej przedmowy Nila tak. Gaiman'a. No że chyba tak działają mity, nie? że mity były nigdy nie były spisywane i działały na zasadzie opowiadań przy ognisku. I mm -hmm. no tak. jak gdyby cały ten świat był zawsze jakoś w zależności od tego, kto to opowiadał. Był albo wyolbrzymiany, albo upraszczany. Tak było w przypadku mitów greckich, mitów rzymskich i myślę, że tutaj mitologia nordycka też niewiele się różniła od tego. No wiadomo, każdy trochę ubarwiał albo coś wydawał od siebie. W każdym razie jest to bardzo, bardzo przyjemna książka. Ja szczerze mówiąc nie przeczytałem całej, bo zostały mi jakieś dwa rozdziały do końca. Przecież każdy rozdział to jest jakby oddzielna opowieść, więc można mm -hmm. ją czytać bardzo wyrywkowo. Mm -hmm. I kurczę, jest naprawdę fajna, naprawdę taka ciekawa i też mitologia nordycka jest, jest może trochę inna, niż większość ludzi sobie wyobraża. Tylko no, wydaje mi się, że aktualnie mitologia nordycka jest trochę overrated. To znaczy? Jak gdyby przeżywamy właśnie teraz boom na wszystko co nordyckie i, i ja osobiście trochę już żygam tą mitologią. W sensie ja bardzo to lubię zauważę, mitologię to nordycką. i wygląda cały... za każdym razem. Sagę wikingowską, aczkolwiek y, po prostu już troszeczkę żywiołową. Tak, faktycznie, bo byli ci wikingowie. A byli ja wikingowie, nie, nie, nie, był Thor, który nie, nie, nie, też tam, napędzał tak, nie, tą mitologię nordycką. Nie, nie, Prawda, aczkolwiek y, nawet jeśli jest takie przesycenie, to warto sobie, nie wiem, obejrzeć Tora i potem przeczytać książkę, wiedzieć, jak było naprawdę. Znaczy, naprawdę. Tak, w cudzysłowie, naprawdę, ale wiedzieć, jak to było w oryginale i zobaczyć, że. A fintuchy. Tak. Jak oryginalnie to było zmyślone. Tak, właśnie. Tak. Mit, w którym Thor przybiera się za Freje, żeby wziąć ślub z, z jakimś trolem, żeby odzyskać swój młot jest cudowny. Tak, ba bardzo, bardzo fajnie. I zaskakująco dużo rzeczy jest przez Loki'ego. Jak już jesteśmy przy trollach, no. to w grudniu pojawił się drugi sezon Trollhunters. Czyli serialu powstającego w kooperacji DreamWorksu, Netflixa i Guillermo del Toro. Tego mm. ostatniego można kojarzyć, ponieważ jest chyba jednym z lepszych wizjonerów fantazy w kinie. I pomaga przy Death Stranding, nie można zapomnieć. Przy czym? Death Stranding, nowa gra Hideo Kojima. Nie kojarzysz, tak. naprawdę? Nie. Znasz Metal Gear Solid, przynajmniej ze słyszenia. Tak. Postać Kojimy tak, też kojarzysz. Tak, postać Kojimy też kojarzysz. Jego nowa gra nazywa się Death Stranding i jest tam m.in. Guillermo Model Toro jako, nie wiem, jako jakiś support. W każdym razie w, w, był też w zwiastunach i jestem ten, o oh Boże, to jest, zapominam jak się nazywa ten człowiek, ale on grał takiego typa z kuszą w The Walking Dead. Ja nie oglądałem The Walking Dead, ale wiem. Mm -hmm. nie wiem jak też dzieje. kojarzę postać, też nie oglądałem The Walking Dead. <ś hated> No, w każdym razie. On... I ten typek z kuszą to jest główny bohater. Ja no, mam tam że to... chyba z E3 ten trailer z Macy Mikkelsenem. To to? A, tak, tak, tak, tak, tak. To będzie dokładnie to. Faktycznie jest jeszcze Mac Mikkelsen. Zapomniałem o tym zupełnie. Mm -hmm. e, ale ogólnie po same... były dwa albo trzy trailery do tego Death Stranding i zupełnie nadal nie wiadomo, co to będzie za gra. Nie wiadomo nawet do końca o czym będzie. Sam Del Toro nie wie, o czym to będzie. A, to prawda. Sam Del Toro nie wie, o czym to będzie, chociaż Kojima Mamu niby mówił. To jest bardzo śmieszne. No, no, wracając do tego, co mówiłem, czyli o Hunter. to ten serial jest bardzo nierówny. Ogólnie bardzo polecam, bo animacja jest cudowna i sam świat hmm. wykreowany przez... A jakbyś mógł mi dać taki brief, bo ja szczerze mówiąc nie wiem. Dobra. Ale... Y jest świat, w którym istnieją trole. On trole żyją pod ziemią. Są nasze czasy. Mhm. Taki piętnastolatek zdobywa artefakt. Tro Trollowy artefakt, który zamienia go w rycerza. Mhm. I staje się tytułowym łowcą troli, ale tych złych troli. Bo okay. trole dzielą się na trole dobre i trole złe. A po czym rozpoznajesz, czy trol jest dobry czy zły? Po tym, czy cię atakuje, czy nie. A, okej. Okay, no, tak jak ludzie. Tak. Mhm. Ogólnie serial jest bardzo momentami naiwny, ma bardzo takie sztampowe, irytujące postaci, mhm. ale y, jak gdyby ten główny wątek, główny wątek jest taki, że zły lord trolli jest zamknięty w tam czeluściach podziemi i chce się uwolnić i właśnie łowca trolli musi go powstrzymać, jest całkiem sensownie napisane. Czuć tutaj bardzo dużą mrelkę właśnie Guillermo del Toro i przy y, właśnie tym głównym wątku i przy projektach postaci między innymi każdy troll ma swoją własną y, y, jak gdyby nie wiem, nie, nie wiem jak to nazwać skaryfikację, tatuaże na, na ciele które układają się zawsze w jeden oryginalny wzór jeżeli nie macie co robić to możecie obejrzeć ale tak jak mówię serial jest nierówny ponieważ posiada kilka tak słabych odcinków że ja je przewinąłem bez straty jak gdyby, wątku fabularnego nie? Ile mają mhm. sezon odcinków? Tak, Jeden odcinek. sezon ma 26 odcinków, przy czym mhm. trzeba to rozpatrywać jako dwa sezony, ponieważ po 13 odcinku jest zmiana, jak gdyby wątek fabularny ruszał w innym kierunku, nie? To widzę, że już ten w zasadzie, jakby to nazwać, schemat japoński, tak już chodzi nawet w animację europejską, czyli 13 odcinków, czyli te ćwiartka roku, tak. Mhm. Czyli w zasadzie takie jakby trzy sezony. Mhm znaczy masz nie, nie wiem o co chodzi w schemacie japońskim. Że odcinki dzielą się na sezony, że może być zima, lato, jesień, ten, czyli mniej więcej taki stereotypowy sezon ma 13 odcinków, nie? Bo to jest jedna czwarta roku wtedy. Jak liczę? 13, 12. Tak. na 4, 13. No, no to jest 39 na 3 się ładnie dzielić. Mhm właśnie tak jak Ty mówisz, nie? czyli na przykład ten pierwszy sezon to miał dwa pod rząd, tak w zasadzie jakby sezony, ale też widzieli, że są jakby rozdzielone w połowie. Mm -hmm. Jakiś tam motywem. Ale dobra, nevermind, ale taka uwaga później. A, notka jeszcze, bo ja wiedziałem, kto to jest Guillermo del Toro, ale jeszcze mi się przypomniało. On przecież robił scenariusz i reżyserię do filmu Hellboy. Tak, Który, tak. Może nie jest arcydziełem, ale jest całkiem spoko. Cudownie. Tak, do Helboja, do Labiryntu Fauna i do Pacific Rim. O, bardzo o Jezu, Pacific Rim. To był tak słaby film, ale był śmieszny. Nie oczekiwałem po Pacific Rim nic poza gigantycznymi robotami, bijącymi się z gigantycznymi potworami, więc... Powiem Ci tak, jak oglądałem Pacific Rim i potem o nim wspominałem, to przez... Połowę mojego wspominania Pacific Rim, pomyliłem go z innym filmem, który nazywa się Giants of Steel, giganci ze stali, taki z... Hugh sure Jackmanem, tak? z Hugh tak, Jackmanem, właśnie ten. No to faktycznie. Ja, ja gigantów, gigantów ze stali pamiętam, oglądałem na jakiejś imprezie i piliśmy kieliszek wódki za każdym razem, kiedy pojawiła się flaga amerykańska albo jakiś taki właśnie patriotyczny motyw. I flaszka skończyła się szybciej niż film. No. A, e, giganci ze jednak mają jedną dobrą rzecz. Mają tam e, spoko nutę. Ten... A, real steel. Tak się nazywał ten chyba film. Tak, real steel. Co, on miał drugą część? What? Wydaje A, mi się, że 2016. druga część była po prostu ogłoszona, że będzie. Nie, 2016. Ale nie masz tutaj żadnych informacji na ten Ale faktycznie, faktycznie. A. No, nie, ona faktycznie była wiecznie. pewnie po prostu powiedziana, że będzie, ale ludzie zapomnieli. Może lepiej dla nich. Reżyser zapomniał. <głos> Oni dalej czekają, w tym w wytwórni aktorzy przygotowani na plan. Okej, okay. okay, przepraszam, że tak wybiłem tym Giler Model Toro, e, to ale czy e, mowa, bo... tak um... ogólnie no, Giler Model Toro też bardzo mocno się inspiruje Studien Ghibli. No. <laughs> to było <laughs> Bo, bo, bo wiecie, bo on współpracuje z Kojimą, a Kojima taki trochę japończyk. co robią <grym> z Trochę japończyk, trochę japończyk. To jest moje ulubione stwierdzenie, trochę japończyk. No dobra, jak jest, jesteśmy przy studiu Ghibli, po tym pięknym, gładkim przejściu, to dopiero ostatnio widziałem spirited Away. Jak Czyli... ci się podobało? Jak mi się podobało? Kurczę, ja, ja nie wiem, co jest z tym studiem Ghibli, ale... Fuh, zawsze jak oglądam ich animacje. To czuję takie ciepło na serduszku. Jest mi tak fajnie. I tam naprawdę masz siedzieć wszystko i tak będę szczęśliwy. Ja nie wiem. W zasadzie, jak pomyślałem nad tą animacją, no to, to nie jest jakieś tam wybitne dzieło. W zasadzie mm -hmm. fabuła jest przeciągana moim zdaniem, ten, ale mimo wszystko nie potrafię dać mniej niż 7. Mimo że w sumie tak średnio mi się bardzo podobał. Nie wiem, nie wiem, co jest z tym studiem. Ono wzbudza we mnie takie dziwne emocje. Mam taką blokadę, żeby ocenić niżej niż na TO7 właśnie. Mój ulubiony film Studio Ghibli to jest Nausicaa z krainy Wiatru. To jest ich pierwszy film, który jest absolutnie świetny, oprócz zakończenia. Zakończenie jest taką Deus Ex Machiną, która w ogóle nie rozumiem po co jest tam wklejona. Ale film jest ok i ma bardzo fajny, fajny świat. Mhm. Tutaj tak, Aikido zrobił dobrą rzecz, właśnie szybka sąda na czacie, ulubiony film studia Ghibli. Jak ktoś coś pisze to... Ja pamiętam pierwszy film, z jakim miałem ja styczność studia Ghibli, to była Mononoke Hime. Mm -hmm. Miałem wtedy, nie wiem, z 10 lat, kiedy obejrzałem to w telewizji, Pamiętam zapamiętałem tylko jakieś trzy, kil... trzy sceny, które wywaliły na mnie bardzo duże wrażenie i które kiedyś tam się po prostu jak, jak już mając większą samoświadomość odkopałem ten film, to kwiczałem jak świnka oglądając jeszcze raz ten film jak porkoros. tak i myślę, że to jest chyba film, który najbardziej zapadł mi w pamięć ze studia Ghibli mój sąsiad Totoro według mnie był zbyt nudny bardzo dobrze się bawiłem na podniemnej poczcie Kiki i Spirited mhm. Away w sumie tak średnio dobrze wspominam. Natomiast Ruchomy Zamek Hauru też, pamiętam, wywarł na mnie dobre wrażenie, ale chyba jednak pozostaje wciąż Mon, przy Mononokahime. Ja chyba no. oglądałem bardzo dawno, nawet jak nie wiedziałem, co to jest Ruchomy Zamek Hauru i całkiem mi się podobał. Spirit Away mam też całkiem niezłe wspomnienia. Natomiast e, drobowiec świetlików, który dużo ludzi tutaj właśnie pisze, że to jest ich ulubiony. Dla mnie był tak zupełnie nie do strawienia filmem, że nie mogę. Mam wrażenie, że grobowiec świetników nie był w studiach Ghibli. Wydaje mi się, że było, był. Było, było. Czekaj. Nie mam jeszcze nie sprawę, kogoś kogoś. Tak, tak, tak. jeden z pierwszych filmów. A, nie, przepraszam, ja po prostu patrzyłem na filmy Hayao Mizakiego. Mhm. mhm. No, tak założyłem, że on jest tą firmą, więc. No, Ale ok. też macie takie coś, że wasza ocena filmu właśnie studia Ghibli jest bardzo związana z tym, w jakim nastroju wy oglądaliście. To z jakim, z jakim podejściem ogląd, podeszliście do danego filmu, strasznie wpływa na to. Pamiętam. Tylko, tutaj... no. no. Nie, nie, Uf, mógł... Mógł. <laughs> e, Dobra. Tak jak mówisz, z tym grobowcem świetlików, nie, to podszedłeś do niego z takim hype'em, że tak dużo osób ci powiedziało, tak, że chciałeś się coś spodziewać, a to w filmach z Ghibli lepiej się niczego nie spodziewać. Lepiej, żeby one miały taki swój flow, leciały i wciągnęły cię w ten schemat. Nie? A tu pewnie wyczekiwałeś jakiegoś takiego boom, którego nie było. Nie? Mhm. Tak jak na przykład moim ulubionym filmem jest mój sąsiad znaczy, tak, to... tak jak stwierdził M, nic, zupełnie nic się nie dzieje. Mhm. wiesz, akurat w grobowcu świetników było bum, bo tam spadały bomby no tak, ale, ale... To był bum, ale, ale nie zrobiło ci takiego, wiesz, bum mhm. znaczy boom. moje zarzuty do grobowca świetników są takie, ja po pierwsze nie jestem fanem takich realistycznych czy w ogóle nawet odrobinę militarnych rzeczy tam jest sporo mimo wszystko takich bardzo realistycznych i trochę związanych mimo wszystko z wojną, czyli militarnych sam przez, sam przez siebie tak jakby rzeczy a, a drugie mam wrażenie, że on został napisany tak żeby, żeby wycisnąć z ciebie łzy wszelkimi wszelkimi sposobami jak taką ścierkę nasączoną łzami, że o widzisz ten tutaj chłopiec, on się ukrywa i spadają na niego bomby i on teraz nie ma co jeść i ktoś dał mu kawałek chleba, jak smutno Klaszczać tą tak? szmatą z łzami. Tak właśnie i tak, tak bierze cię i tak, tak cię wyciskasz. No płacz skurwy, synu no, co nie masz serca? Nie oglądałem grobowca świetlików, nie wypowiem się. No ja, ja nie mogę, to, to nie jest. Strasznie to, to nie się boję, bo mam wielką ochotę obejrzeć ich jeden z naszych filmów. Zrywa się wiatr, Kazeta Chinu, który mhm. opowiada, jest to, jak tutaj czytam, luźna biografia konstruktora Mitsubishi A5M Jiro mm -hmm. Kosiego. i z tego co właśnie słyszałem, to w tym filmie właśnie poruszony ten temat podejścia Japończyków. że najpierw jest praca, potem rodzina. Że mm -hmm. tutaj na przykład jego żona tam, nie wiem, jest ciężko chora czy coś i w tym filmie jest właśnie pokazane jak on ją olewa, bo on musi projektować te samoloty dla armii japońskiej. Mm -hmm. I że Tomasz z ciebie wycisnąć takie łzy i wywoła się, że jako Europejczyk to będę królał na ten film. Wydaje, nie będę w ogóle rozumiał wydaje mi się, że wszystkie filmy studia Ghibli, Ghibli jakkolwiek to wymówić, polegają na tym, żeby właśnie wyrwać na tobie jak gdyby niezależnie od tego jaki film weźmiemy na warsztat, czy to jest grobowiec świetlików tak jak mówicie, mój sąsiad Totoro czy nie wiem, ruchomy zamek Hauru, to wszystkie miały taki jeden kulminacyjny moment, w którym byłeś chlastany po prostu emocjami z ekranu po to, żeby czuć się źle z tym, co się dzieje wokół ciebie. Jak gdyby to jest taka misja trochę studia i filmów, które prezentują. Swoją drogą, ja tutaj zabłądziłem trochę na Wikipedii, wszedłem sobie na chwilę na listę filmów e, studia i mhm. tutaj e, jest taka notka, że pomimo, że u, uznaje się, to Nausica to teoretycznie nie jest pierwszym studi filmem studia, bo wtedy to studio jeszcze nie istniało, ale to są ci ludzie, więc w zasadzie to jest to samo w sensie studio wtedy nie istniało ale ci ludzie, którzy jakby już potem skonstruowali to studio już byli i zrobili ten film więc mhm. ja nawet, mhm. nie, dla mnie to jest film studia Ghibli natomiast słyszałem bardzo złą opinię na temat ich najnowszego dzieła czyli Czerwonego Żółwia złe opinie? tak U. ja słyszałem właśnie dobre zależy jak leży może, nie to tak z, może tak jak z nowymi Star Warsami. Ja widzę tylko i wyłącznie albo największe gówno, albo najlepszy film Star Wars. Myślę, że nie, nie mówimy tutaj o Kwiezdnych wojnach jeszcze przed jakiś ja, ja, ja widzę Ziemię, wiesz. Ja nie obejrzałem tego, bo mam trochę w dupie Star Warsy. Więc... O, właśnie, o to mi chodzi. <głosy> mm, Okej, okay. więc to Studio byli. Co, o czym ktoś chce tam powiedzieć kolejnym. Okej, okay, to jak jesteśmy już przy japońskiej animacji, to ja powiem o Dead Leaves. Dead Leaves to jest taka animacja zrobiona przez, a nie powiem Wam kogo dokładnie, ale, bo zapomniałem, ale to jest z 2004 mi się wydaje. I to jest animacja, która jeśli kojarzycie Furikuri, czyli FLCL, to, to jest tego gatunku animacja. To jest po prostu... Taka po pierwsze fabuła, która jest na pierwszy rzut oka bez sensu, a potem jak się w nią głębicie, to jest trochę mniej bez sensu, ale nadal bez sensu i jest po prostu taką masturbacją animacyjną, to znaczy jest taka super, super ekspresyjna. Pomimo, wszystko, pomimo tego, że jest taka super ekspresyjna i wydaje się bogata, jest dosyć prosta mocno cieniowana, taka w charakterystyczny sposób, który też widać w Furikuri. i hmm. To jest film, ale ten film trwa 45 minut. Mam wrażenie, że to... Nie, nie można powiedzieć, że to jest film, można powiedzieć, że to jest długie, jednoodcinkowe anime. Mhm. I też... Przez to jak jest skonstruowana fabuła, cokolwiek o niej powiem oprócz pięciu pierwszych minut, to jest spoiler. Więc opowiada o dwóch postaciach, jedna nazywa się Pandy i to jest kobieta, druga, druga postać nazywa się Retro i to jest facet. Pandy charakteryzuje się tym, że jedno oko ma takie otoczone taką jakby czerwoną plamą, przez co ma swoją ksywę. Druga postać jest mężczyzną oprócz tego, że zamiast głowy ma telewizor w stylu Retro, dlatego nazywa się Retro. I nie pamiętają, nie pamiętają skąd się wzięli w tym miejscu, w którym są i kim byli wcześniej. Ogólnie próbowałem znaleźć jakieś screeny z, z tej animacji, ale jedyne, co mi Google pokazało, to zdjęcia opadłych liści. Aha. Wpisz <ścoughs> <ścoughs> sobie Dead Leaves, na przykład pandy, Albo w sumie. Albo Reto, nie, jest fajna stylistycznie, pomimo że jest dość prosta i nie ma, nie ma cieniowania tak naprawdę, bo są tylko albo czarne plamy tam, gdzie jest cień, albo kolor tam, gdzie nie ma cienia, ale yy, jest fajna i tak, to, to jak wrzucił tutaj kamień właśnie, to jest screen z tego, <śmiech> po lewej jest pandy, po prawej jest retro yy, i... Co, po polecam zaznajomić się, tylko raczej albo samemu, albo nie, nie przy ludziom, nie przy ludziach, którzy nie zdzierżają anime, bo to jest bardzo anime. Tak jak Furikuri. No to pewnie obejrzą. Tak, tak. też jestem zachęcony. gdyby Furikuri dobrze wspominał, więc... Zwłaszcza, że skoro właśnie już jesteśmy na tej japońskiej animacji, bo od razu muszę, znaczy muszę... Powiem, że brałem w ostatnim roku udział w takim wyzwaniu, które polegało, mhm. zorganizowanym przez My Animalist. Wydaje się, że największą bazę anime w internecie. Biała koszulka. Znowuż, to już trzecie. trzecia. Zorganizowane przez My Animalist, które polegało na tym, że losowało się tarcze, znaczy tarcze, jak się nazywa, bingo, karty bingo. Mhm w której trzeba było obejrzeć serię, które przy okazji zawierały jakąś tam restrykcję, nie? Mhm. Restrykcje bardzo różne w różnych kategoriach, dany, powiedzmy, anime z danych roczników, anime o danej tematyce, o danej ilości odcinków i tak dalej. Przez co obejrzałem też kilka serii, które, których początkowo nie zamierzałem obejrzeć, albo które miałem właśnie na takiej stercie wstydu tak zwanej którą no, zamierzałem kiedyś tam obejrzeć, ale nigdy się do niej nie zabrałem. Jedną z takich animacji jest Cowboy. To jest fajny temat ze względu na to, że ja oglądam właśnie z moją dziewczyną Cowboya bibopa, ponieważ wcześniej oglądałem go gdzieś w gimnazjum i nie za bardzo go pamiętam. Mhm. Zaskakuje mnie jak dobre to jest anime. To jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie pomyślana rzecz pomimo, że ma chyba jest z 98 roku, to jest naprawdę dobrze zanimowana. Tak, że nadal jak patrzysz na to, nie masz takiego wrażenia, że widać, że to jest stare. Tak, ale to właśnie było to, że jak widziałem plakaty, nie? to te wszystkie plakaty mnie właśnie straszały, bo one mają tą taką kreskę, która się kojarzy z tą taką starą, brzydką animacją. Ale nie, mimo tej prawda. kreski, ona jest bardzo dobrze zanimowana, tak jak mówisz. Mhm. Jest bardzo dobrze wykonana. E... En, ty oglądasz, po Pawboja? Słyszałem o nim, ale nie miałem okazji obejrzeć. Wiem natomiast, że bardzo wiele osób mi go polecało i bardzo wiele osób przyrównywało koło pojawi popadł Firefly. The Firefly. Yy, nie, nie jestem bardzo serialowy, więc yy, nie, nie, wiem, nie powiem Ci dokładnie, bo nie jestem też znawcą co do Firefly, ale to jest opowieść o gościu, który jest łowcą łowcą magów. Gów, tak. Łowcą nagród? Łowcą głów, nie no. Jak wystawiają nagrodę za złapanie kogoś, to on w ten sposób zarabia. Bounty Hunter. Bounty Hunter, tak. No, nie, ma, nie, nie wiem czy po polsku się mówi łowca nagród. Cokolwiek. Nazwijmy go na potrzeby Bounty Hunterem. Okej. Okay. I yy, yy, yy, jest w sumie taka bardzo jednoodcinkowa. Yy, w sensie, że każdy odcinek, no prawie każdy, bo oczywiście są tam odcinki, ale one wtedy mają wyraźnie w nazwie zaznaczone, że są dwuczęściowe, że jest coś tam, coś tam, part one. ale większość odcinków jest bardzo taka oddzielna, w sensie każdy można tak jakby postrzegać jako oddzielną historię. O, epizodyczną to jest ładne słowo. I, i co? Jest, jest fajny i ma takie postaci, których może... Nie, nie spodziewałby się człowiek, że nie spotka w czymś, co jest opowieścią o takim właśnie bounty hunterze. To właśnie ta epizodyczność jest, jest z jednej strony dużym plusem BeWop'a, bo nie chcę rozdawać spoilerów, ale nie wiem jak się zapatrujesz, nie wiem jak się też kojarzysz jeszcze, jak pamiętasz tą główną fabułę w znaczy, główna fabuła masz na myśli y, głównego bohatera i to, co było z tym takim innym gościem, który ma miecz, tak? Tak, ten wątek, który no niby ma, właśnie w tym grande finale ma być rozwiązany i, mm -hmm. i to, to trochę leży w tej animacji o wszystko. Ten główny e, prawda, wątek jest, jest bardzo taki bardzo na siłę, trochę. Przy czym zauważam, że jakbym sobie uciął za to te wszystkie odcinki, które tam nawiązano do głównego wątku, to praktycznie nic nie zostaje z hmm. mm. Ale zostają... Znaczy, I wydaje mi się, jest. że koboj ma to, że jakby ciekawsze jest nie tyle to, jaki jest ten główny wątek, jeśli by go tak nazwać, czyli przeszłość w zasadzie głównego bohatera, co bardziej jest trochę drogą, drogą do ostatniego odcinka i to ta droga jest najciekawsza, a końcówka nie jest aż tak ważna. Tak, to właśnie... Można nazwać, że to nie, nieważne co się dzieje, tylko jak się dzieje w tym anime. No. To jest chyba dobre określenie, że po prostu jak patrzysz właśnie ten sposób przedstawienia postaci i tych wydarzeń jest bardzo przyjemny. Ale jeśli szukasz anime dla fabuły, to to, to nie jest dość wywód. Aikido mm -hmm. właśnie wrzucił spoiler, nie czytajcie. Mm -hmm. Nie czytajcie. Tam jak napisałem spoiler, nie czytajcie co było wyżej. Albo Aikido proszę zacenzuruj to. Jesteś modem, byś kasować. Nie, z... mo nie mogę mu skasować, nie, mam, nie jestem aż takim modem. W sensie naprawdę nie mam aż takich możliwości. Jesteś modem, za go. Jesteś słabym modem. <laughs> mogę moderować tekst. oprócz <laughs> o, Tak, no Myślę, że do Bipopa byśmy jeszcze kiedyś wrócili, jeżeli postanowimy nagrać coś o kosmosie. To prawda. Myślę, że temat tak, jest tak, na tyle obszerny, tak, że że fajnie by było pogadać, ja postaram też się co nieco dowiedzieć, bo jedyne co kojarzę z Cowboya Bipopa, to jest y, motyw, że jeden z bohaterów pochodził z, z, był plantatorem arbuzów. <grym> Tyle wiem o kowboju Bipopie. Zaskakująco dużo. <grym> <grym> a to jest bardzo, bardzo specyficzna wiedza, bo ona tak naprawdę nie jest tak od razu podana. Nie jest. No... E... Co? Yy, to w sumie, nie wiem. Czy jest coś jeszcze sensownego do powiedzenia o kobiebiebobie, tak żeby było bez spoilerów? Chyba nie bardzo. No bo Możemy powiedzieć, że jest spoko obejrzeć, Tak, obejrzeć. jeśli chcecie jakąś klasykę, anime właśnie, to, to jest jedna z tych rzeczy, które jeśli boicie się o to, że coś się zastarzało, to tutaj nie musicie mieć tej obawy. Jest bardzo fajnym mimo swojego wieku. I animacja się trzyma. Ta kreska, no powiem tak, jeśli ktoś jest fanem już bardziej tej takiej nowej fluffy kreski, gdzie wszystko jest takie zaokrąglone i ten, to, to mimo wszystko się przekona moim zdaniem. Mm. Ona tak nie przeszkadza, ona Grafii... tylko udaje tak. W sensie. I... To Graficznie jest przyzwoicie. Czyli nie ma tutaj tego wrażenia, które odniosłem, kiedy oglądałem niedawno ponownie Ghost in the Shell, gdzie ta animacja była tak kanciasta, że wydłużywała oczy. Mm. Mm, nie, mimo że nie właśnie wybrażać. są te kanciaste kształty, to one się bardzo płynnie poruszają, nie. Mm -hmm. Muzyka w cowboj Bibowie jest absolutnie świetna. Tak, i to jest, jest Original Score, to nigdy nie są żadne dodatkowe rzeczy, a napra są naprawdę dobre. Mm? Taki smooth, smooth, trochę jazz, trochę rock. Jest jeden odcinek, który jest z, chyba tylko i wyłącznie z metalem, ale mm? jest naprawdę dobry. Mm? Tak, właśnie to jest budowanie klimatu w Cowboy jest cudowne. No właśnie okej, dźwiękiem, się... obrazem. Dane planety mają jakiś swój dany klimat, tego udźwiękowienie, które pokazuje ten klimat tego miejsca. Jakieś tam zimowe, na zimowej planecie, jakieś tam głównie jazz grany, czy wręcz postać, która była z tego cukierza trębaczem. Trębaczem mhm. czy saksofon? A, Janusz, ale właśnie jazzowa mhm. postać na zimowej planecie, gdzie nic się nie dzieje. Mhm. Dobra, jeżeli gdzieś uda mi się dorwać go w, boja w jakiejś w miarę legalnej formie, to, to na pewno go obejrzę. W wersji studenckiej bardzo dobrze dostępny. Tak. I mówiąc przy Bopie właśnie chciałem podziękować wszystkim, którzy polecali go na naszym taj, czacie discordowym, bo na pewno... Z osób, które na pewno polecały, no to Koko nieraz mówił o tym właśnie, że on i Mateusz oglądali to kiedyś. No. Tylko to jedno z niewielu anime, ale też pełno osób wtedy mówiło, że jest świetne i, i sądzę, że to mnie też w dużej mierze przekonało. Zwłaszcza, że go wboja obejrzałem w kategorii, która się nazywa obejrzyj coś ze swojej najmniej, najbardziej ulubionej kategorii. Coś, co łączy jedno i drugie. Bo nie jestem w ogóle fanem space'ów, wszelkiej maści. A tutaj w ogóle mi to nie przeszkadzało. Mhm. Jak coś to jeszcze o nim mogę dużo, nie? Tak jak <grym> powiedziałem na początku. <grym> <grym> nie, no, nie, no. W sumie jak patrzę na listę, mógłbyś mi, czy to ty napisałeś o Made in tak. Abyss? Tak, jak na czarno to o, moje. To bardzo, bardzo chętnie bym posłuchał o Made in Abyss, bo słyszałem, że jest dobre i, i generalnie trochę tak czekam, żeby jakoś to obejrzeć. Tak, no to jest anime, które też mogę polecić osobom, które nie są związane z nim w żaden sposób, które nie oglądają tego na co dzień, czy tam regularnie. Mimo, że kreska, jak gdzieś tam można, może ktoś w screeny podrzucić, to zobaczcie, że ona jest taka właśnie bardzo mięciutka przejście teraz... Urwało cię. Tak, troszeczkę cię urwało. Mówię, że przejście teraz z Cowboya Bebop'a na te grafiki z Made in Abyss mogą być dla was szokiem, bo to jest zupełnie, zupełnie inna kreska, te postacie są okrąglutkie. Wyglądają trochę jak te figurki popy, które mają takie bardzo... żadnych ka kantów nie ma w tym no. anime. Takie bardzo chibi są. Tak, jest strasznie chibi. No, Ale takie MMO. Ale to jest takie złudzenie. Anime jest... Mroczne. Naprawdę. Była jedno, W jednym odcinku była scena, przy której dosłownie, jak jechałem autobusem, tak, no to wręcz zasłaniałem sobie ekran, bo mówię, jak ktoś to zobaczy tak z boku, zwłaszcza, że tam ma jakieś śledzić, jakieś stosunki jechały, to, to mówię. Straszne, mimo że to w zasadzie anime nie ma chyba restrykcji żadnych wiekowych, ale jest bardzo mroczne. Opowiada o. Nie wiem. Przepraszam, że cię jeszcze przerwę. Nie wiem, co te dzieci miały sobie gorzej pomyśleć. To, że oglądasz chińskie bajki, czy to, że oglądasz brutalne chińskie bajki. O nie, Naruto. Sasuke. Naruto. Nie. Sasuke. Naruto. Sasuke. Naruto. Sasuke. S -s -s -s -s -s Sądzę, że obie rzeczy się złożyły na to, dlaczego zasłaniałem tym, wtedy ten ekran. Ale sama w zasadzie... Y jakby to być historia tego miejsca, bo tak historia opowiada losy społeczeństwa, które żyje jak tutaj możecie zobaczyć. No tak, jakat nie ma tego, ale żyją w, na terenie takiej wyspy, które jest wielka, wielka dziura. Na samym środku wyspy. Ona tam sięga w cholerę w głąb, jest tam wszystkie liczby i te są podane, więc jeśli ktoś tam lubi oglądać anime, które mają dużo naukowego bełkoty, no to jest właśnie, że tyle, tyle kilometrów jest coś tam, tyle, tyle. taka warstwa. Mhm. Jest właśnie też opisane, że im głębiej wchodzi się w ten otchłań, tym człowiek gorzej się czuje. że wręcz na pewnych poziomach się już odczłowieczać, że już przestaje być ludzką istotą. I to jest właśnie historia osób, które chcą być poszukiwaczami skarbów w, tym, w tej otchłani. Oczywiście na no stereotypowych historiach główna bohaterka tak szuka swojego rodzica, który gdzieś tam mhm. kiedyś zszedł i pewnie gdzieś tam pewnie dalej jest. Pozwolisz, że ci przerwę na chwilę? Że są, chcą ludzie, którzy chcą być poszukiwaczami skarbów. Czy tam są skarby? W sensie to brzmi jak dziura po prostu. Jakie to są skarby? To są właśnie... To jest jednym z tagów tego anime jest Mystery. I to jest właśnie mhm. takie coś, że oni odkrywają tam różne takie mistery w środku. Czyli to są o. powiedzmy jakieś takie dosłownie artefakty, jak w jakiejś grzemy, mocne. Czyli jasne, powiedzmy, on bierze jakiś dzbanek, tak przychodzi na ziemię i się okazuje, że nie wiem, ten dzbanek no to działa jak telefon. Mhm. I potem to jest tam na górze kategoryzowane tak, i nikt tego potem nie używa. Nie? Idiot. Mhm. E, tak i okay, żeby jest... wejść na kolejne poziomy, no to trzeba oczywiście być coraz bardziej doświadczonym i jest też opis właśnie, że no powiedzmy na czwartym poziomie, no to zaczynasz już krwawić z różnymi otworami ciała, nie i dosłownie jest to pokazane w anime, nie? Oh. Bo... I, I to są właśnie te sceny, które tak człowiek ogląda takie serio. Oczywiście okay, <śmiech> tak bardzo RPG-owo, że poziom czwarty krwawi z uszu. Czy to jest takie RPG-owe? Tak, to jest takie RPG-owe, że dosłownie mhm. się dzieje coś tamten. jedna z głównych postaci, to też nie jest pod tym, po plakatach, że spoiler, nie jest do końca człowiekiem. Tak, w zasadzie chyba w pierwszym sezonie nie było wyjaśnionych do końca, kim on jest. Mhm. Na pewno można powiedzieć, że przynajmniej w połowie jest cyborgiem. Tak, ma mechaniczne ręce. Tam. Mhm. W zasadzie nie działają na niego te efekty. I pomaga właśnie głównej bohaterce w podróżowaniu tam na dół. I co tu można powiedzieć jeszcze o tym anime? Mówię, ten mrok, cały czas mi ten mrok krąży po głowie bo to jest naprawdę mro, mroczne anime gdzie jak zobaczyć tutaj tej skład postaci postanowi się to rzucić z na discorda to Spoko, nie zapowiada się ani. bardzo ciekawą serią brzmi tak. fajnie no, już jest zapowiedziany tak, drugi tak, sezon bo naprawdę był straszny hype na to i ten hype i zawiodł tak, serii chwilę. bielał koszulkę ściągał słychać słychać, słychać. I tak, też, ale tak. Cię zrywało. To no chyba to czas, niepełna... że, że musisz przestać mówić o anime. Tak, tak, tak. No, <laughs> przynajmniej o tej serii, ale tak, przestanę. Możecie tutaj rzucić sobie jeszcze, albo no ja Wam wrzucę po prostu, o postacie występujące w tym anime i zobaczycie właśnie, że... Można nawet po tych postaciach po zobaczyć, która na którym poziomie przebywa. W zasadzie im mhm. mroczniejsza postać, tym... tym bardziej mroczną sylwetkę posiadam. Dobra, hmm. przejdźmy do czegoś kolejnego może. bo to... Dobra, ja widzę, że pomału no, tematy się kończą. Hmm. Czy Salem masz coś jeszcze do powiedzenia? Yy, coś mogę powiedzieć bardzo śmieszną rzecz, którą właśnie mi się skojarzyła i którą miałem w sumie niezłą rozkminę. Jest, yy, bo to jest tak, jak właśnie Debielał polecał nam anime, które jest mroczne, ale jest dobre. Ja teraz mogę powiedzieć trochę o anime, które jest mroczne, ale moim zdaniem jest yy, bardzo słabe. Znaczy może słabe, to jest dość ciężki, ciężka taka przewina, ale jest dość słabe. Nazywa się Higurashi no na kukoroni e, i myślę, że część z, osób, część z osób tutaj może je kojarzyć przynajmniej. Tak, widziałem pierwszy sezon. E, tak. E, Higurashi to jest um, można by powiedzieć, bo to jest tak, ja Próbowałem się do niego przekonać, próbowałem je obejrzeć, ale nie dałem rady. Skończyłem gdzieś właśnie w okolicach pierwszego sezonu. Natomiast z głupia zapytałem znajomego, który oglądał więcej sezonów tego, o czym to w zasadzie jest, bo pierwszy sezon w zasadzie nie mówi o czym faktycznie jest to anime. I odkryłem, jak bardzo to anime nie ma sensu to znaczy jest mroczne, ale jest mroczne tak jakby trochę na siłę, bo chodzi tak jakby nie chodzi o głównego bohatera, chodzi o jedno, jakby, jakby główny bohater nie jest tą postacią, nie jest najważniejszą postacią, tylko jest postacią która powoduje coś, co dzieje się tej bohaterce, o którą chodzi tak jakby. Narrator jest tak. Tej powieści. Nie, nie jest narratorem, on jest katalizatorem do, do, a, do akcji, które się dzieją. Z no, tak s... tego co pamiętam tą serię, to każdy mhm. odcinek był osobnym, jak gdyby rzeczywistością. W nie odcinek, tylko tam partia po trzy czy 4 odcinki. To była osobna rzeczywistość. Ja też nie pamiętam, że było Bart... po prostu, że to był ten sam wątek, mhm. tylko za każdym mhm. razem poprowadzony z innymi bohaterami tak, jak gdyby, na, na pierwszym planie. Nie działo coś, no nie? Tak jakby. Ktoś trochę hmm. inaczej reagował i tak dalej. Chodzi o to, że ta historia to jest tak jakby powtarzające się cały czas, właśnie po parę odcinków i następne powtórzenie, Taki wydarzenia tego, że przyjeżdża facet do takiej małej miejscowości i tam ktoś umiera i potem trupy, trup ściele się gęsto aż do momentu, kiedy on umrze, albo umrze ktoś inny, który jest ważną postacią. I wtedy pewna wyższa siła, która jest w tym anime, stwierdza nie, wracamy do tego momentu przedtem i dzieje się to samo, tylko troszeczkę inaczej. Ja to zauważyłem coś i chcę się zapytać, bo to Kamień pisze o nie, przesłodzone dziewczynki. I ja tak patrzę na te screeny i oprócz plakatu to chyba nie ma nic słodkiego w tym anime, prawda? E, w figuracji? E, no to jest takie... Hmm. Nie wiem, przynajmniej to co mi podpowiada Google, nie? no to plakat, a potem no. jak widzę jakieś memy, czy to to w ogóle to nie moje... Tak, tak, tak, tam jest dużo, dużo krwi takich brutalnych sytuacji, a plakat tak, ale ogólnie te postacie mają bardzo wielkie głowy, bardzo wielkie oczy, bardzo mało detali. A zabijają się między sobą, i wyrywają sobie paznokcie, i jakieś tam inne takie okropne rzeczy. Dobra, tutaj pozwolę się wtrącić, ponieważ trochę odeszliśmy od tematu, o którym mieliśmy rozmawiać. No. Tak. Jak gdyby naszym głównym takim korem miało być fantazja, a tutaj zaczynamy rozmawiać o dziewczynkach, które wyrywają sobie paznokcie. To jest no fantastyczne. To, ale to, a to fantazja jest pod względem tego, że uwaga, to jest spoiler. Jeśli nie oglądaliście tego, ale macie, nie oglądajcie i macie spoiler. Tak, to i macie spoiler. Jak sobie spojrzycie na postacie w tym anime, które zaraz wkleję obrazek, taki a, może być, jest mały, ale będzie się już wkładował przynajmniej. No, jak nie chcecie słuchać, to się wyłączcie albo wygłówcie. Tutaj są postacie. Główna, główna postać to jest chłopak, który jest drugi od prawej strony wyższy rząd. To jest jedynym chłopakiem na zdjęciu. Tak, jest jedynym chłopakiem na zdjęciu, to prawda. A postacią, o którą tak naprawdę chodzi w anime, to jest ta, ta mała dziewczynka z prawej strony w, z granatowymi włosami. Aha. Po, ta, ta, która jest na środku z fioletowymi, nie, nie widzi jej nikt oprócz tej dziewczynki z granatowymi włosami, bo ona jest uosobieniem jakiejś tam bogini i to jest osoba, która... Osoba. To jest bogini, która jest odpowiedzialna za to, że czas cały czas wraca. Mm -hmm. Tak. I generalnie chodzi o to, że do małej mieściny przyjeżdża główny bohater i albo on ma zwidy, albo ktoś inny ma zwidy, mordują się między sobą, czasami ginie ta z niebieskimi włosami, czasami nie, czasami ginie ktoś czasami nie, a wyjaśnienie tego jest absolutnie krytyńskie, ponieważ w tej wiosce, w której się znajdują, wszyscy mają w sobie jakieś tam bakterie, które się nazywają jakoś tam. Nie jest, nie jest to aż tak ważne w sumie. Są bakterie i każdy w tej wiosce ma w sobie te bakterie, a do tego ta dziewczynka z granatowymi włosami ma w sobie bakterię, która jest znana jako bakteria królowa i jeśli tej, e, ktoś, kto żyje w tej mieścinie przez jakiś czas, nie ma kontaktu z tą bakterią królową, to jej bakterie szaleją i powodują, że on świruje i zaczyna być e, violent, jak się mówi po polsku. E, brutalny. brutalny e, I morduje kogoś, a potem siebie. Brzmi to fantastycznie. Brzmi to była nie no może, musisz się, ale. Musisz się to jest taki łowca, właśnie. Kur, dziwny. Aha, że powiedzmy, jak tutaj masz te bakterie, nie? No to musisz się mhm. było coś takiego, że tam były bogowie, nie? Którzy właśnie mhm. w, w różny sposób ingerowali na ludzi. I było na przykład, nie wiem, że jakieś tam bogini światła, która weszła komuś do oka, i tylko właśnie główny bohater na przykład widział tę boginię i musiał ją wyjąć z tego oka, bo tam ta osoba była ślepa w tym momencie, nie? Mhm. Jeśli Bóg światła wejdzie do oka, to jest trochę jasne. Nie? Jasne. I tak samo tutaj, nie? tylko że zamiast, bakterie, że zamiast bogów bakterie. Nie? W, mm -hmm. w zasadzie przydałby się właśnie coś taki, nie? że po prostu z jakąś szczepionką nie dobrano. A, tu jest jeszcze jedna śmieszna rzecz. Główną antagonistką, bo tu jest jest też główny antagonista w tej serii, to jest osoba, o, który, o której dowiadujemy się w ogóle, że ma jakieś złe zamiary, bardzo późno w serii i to jest... Za każdym razem, jak jest jakiś tam przypadek, że ktoś sobie, nie wiem, coś zrobi, albo kogoś próbują zabić, to lądują w szpitalu. W szpitalu jest pielęgniarka i ona jest głównym antagonistą, ponieważ jej ojczym robił jakieś tam badania nad tymi bakteriami, ale, ale go wyśmiali, więc ona chce udowodnić, że to, co te badania jej ojczyma, to była prawda. I zabija za każdym razem tą granatowo-włosą dziewczynkę, tylko po to, żeby sprawdzić, czy. Znaczy nie za każdym razem, ale często. E, zaka, e, zabijają, żeby sprawdzić, czy ludzie w tej wiosce zaczną szaleć. Mm. Okej. Okay. Bardzo to mi się jeszcze spodobało, chciałem nawiązać ten motyw no. e, bogini, tak? Którą tylko ty widzisz i która cofa ci czas. I wyobraźmy mm. sobie, ile dobrych fabuł można byłoby z tym zrobić? zwłaszcza w jakichś tych nowych tak, serialach tak. teraz, nie? Że masz kolegę Boga, nie, którego tylko ty widzisz, jak zbierasz mu piątkę, to cofasz czas. Masz taką zajebistą noc, powiedzmy tak, kino potem no. wiesz. Masz taką super tak. supermoc, że za każdym razem jak mrugasz, to czas cofa się o 5 sekund. O, jedną sekundę. <głosy> Z czasu sprzed mrugnięcia. Możesz dzięki temu oglądać filmy w, w kinie bez strachu, jakichś ważnych ujęć. <głosy> Albo możesz mrugać dużo razy i cofać czas. <głosy> Albo kiedy mrugasz no, gdzieś nie widziałem powieki. W każdym razie to, jak dla mnie, to anime, które było swego czasu dość popularne i chyba ma nawet wydaną nowelkę w Polsce, czyli tą formę tekstową, nie, nie komiksową, jest dla mnie takim uosobieniem anime, które jest takie właśnie mroczne, ale mroczne w ten zły sposób, który nie ma sensu, jak zaczniesz to jest gówno, spalcie, to nie polecamy. Tak, nie polecamy. Antypolecajka. Tak. Nie grajcie w to, nie, bo to jest też gra w ogóle. Ciekawe jest jakbyśmy dwa. tak czy czyli czy więcej jeszcze poleciliśmy, czy anty poleciliśmy. No? Nie, chyba więcej poleciliśmy. To dobrze. Dobra, <grym> bo już w zasadzie mamy sporo materiału i nie wiem, czy coś jeszcze, jakiś temat, na którym Wam zależy, że odpowiedzieć o nim. Dobiliśmy Wcale. jakieś półtorej godziny w tym momencie i nie, wydaje mi znaczy mam tu niby jakieś gierki, o których mógłbym powiedzieć, ale też wydaje mi się, że ponad półtorej godziny gadania, to już będzie wystarczająco. Mm -hmm. no ja tutaj też już raczej nie mam nic ciekawego do powiedzenia w materii fantazy. No, ale w to, co mi zostało. No, to, co mi zostało, raczej może być i w innych odcinkach. Jeżeli się mm -hmm. pojawią. No właśnie tak, nie wiem, czemu to założyłem. <laughs> to było tak beznadziejne, co właśnie zrobiliśmy. Znaczy, zmusiliśmy, zrobiliśmy cliffhanger, nie? Więc teraz musimy nagrać drugą część. Albo nie musimy. Pamiętaj, że miały być, giganci zostali dwa. Tak. Będzie tak. <grym> odcinek specjalny. I Hancock 2 ma trzy dni, żeby wejść do kin. Nie, ale zauważ, że parę osób tutaj zostało, wszystko. No. no, parę tak. Ciekawe, ile z nich ma wyłączone głośniki. Dobra, jeżeli to wszystko, no to ja wam bardzo dziękuję za to spotkanie, że udało nam się to zrobić tak naprawdę Jasne. w 3 godziny. Dobrze że, się udało. dobrze, że się udało. Dobrze, udało nam się to zrobić o godzinie 17 dzisiaj przed podcastem. Ogarnąć dobrze, się dobrze że ogarnąłem w ogóle, że dzisiaj jest czwartek, nie? Bo... Serio, serio bym mnie chyba nie było przy kompie w tym momencie. <głos> Jasne. Święta tak działają na człowieka, nie? Tak się za piwniczy, że myśli, że jest środku przez cały dzień. Nawet nie ma, kto się wyprowadzić z błędu. Nie wiem, w jest pracy ślona. jestem, ja więc... Ja nie wiedziałem po prostu. To by było wszystko jedno. Prawda. Dobra. Dobra, więc jeszcze raz bardzo wam dziękuję za to spotkanie, no. za tą możliwość wymienienia się poglądami i różnymi jestem. rzeczami, które nas dotknęły na ten temat. Może kiedyś nam się uda Cliffhungera dobić tak, żeby nie był Cliffhungerem. Tak, dlatego powiem, Szef, że... Tak się po co my to nagrywamy? Tak, w zasadzie można było wszystko puścić. Better. raz, niech ludzko się o tym zapomni. Ale regularnie. Jasne. Dlatego powiemy tylko, że... Nasz następny podcast odbędzie się w kosmosie. O. W nieznanej czasoprzestrzeni. W nieznanej czasoprzestrzeni yy, pewien troll zostanie wystrzelony w kosmos. To będzie ta czasoprzestrzeń, gdzie Leroy Jenkins jednak uzyskał Medal of Honor. <śmiech> Dlatego na koniec a, a, świata a propos, i jeszcze dalej. A propos Medal of Honor, jeszcze że zarzucę sucharem. słyszałem takie super określenie na Benedikta Kamberbacza. Battlefield Counter-Strike. <śmiech>